W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, prowadź nas drogami swojego słowa. Spraw, aby ono dotarło do naszego serca, aby prowadziło nas do Ciebie, aby mogło powiększyć Twoją wielką chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dobrze, siądźmy. To, drodzy Państwo, przypomnienie o tym, że to dwa miesiące temu, żeśmy się spotkali, ponad. Między innymi myślę, że jest po to, żeby powiedzieć, dlaczego Księga Judyty. Więc chciałbym przypomnieć, że po prostu, że się Państwo sobie wybrali tę księgę. Znaczy były trzy do wyboru. No i którąś trzeba byłoby wybrać. No i żeście wybrali Judytę, no to mamy Judytę. A czy tylko dlatego. To znaczy, Proszę pamiętać, że te księgi, jak my omawiamy, to omawiamy je tak bez sensu. Znaczy, zupełnie nie ma, znaczy, w tym znaczeniu bez sensu, że nie ma tutaj żadnej logiki, że ta była pierwsza, ta była druga, ta była trzecia. No, można by to zupełnie inaczej odwrócić, prawda, tę kolejność. No, ale ponieważ tak żeśmy sobie wybierali i to Biasza na początku wybraliśmy, teraz wybraliśmy Judytę, więc no... Rozumiecie Państwo, dlatego ten, y, y, taka kolejność jest. Y, no, no jest po prostu, no, to teraz spróbujemy to jakoś, jakoś zrobić. Przypominam również, że y, mówimy o y, takich y, księgach, które z punktu widzenia rodzaju literackiego nazywają się midraszami, czyli takimi budującymi opowiadaniami na motywach religijnych, żeby najbardziej znaną definicję midraszu tutaj powiedzieć. Mamy cztery takie midrasze, według mnie, cztery midrasze w tekście Pisma Świętego, księgi Tobiasza, Judyty, Estery i Jonasza. No i sobie tak je połączyliśmy z y, diasporą, to znaczy y, połączyliśmy z sytuacją Żydów, którzy y, y, po różnych reperkusjach historycznych, y, o, nim, o nich mówiliśmy jakoś tak na początku naszych spotkań, no, znaleźli się w innych miejscach niż y, Palestyna. I po prostu tam jakoś próbują jakoś umocnić się, jakoś zbudować swoją tożsamość religijną. No i jedną z takich właśnie ksiąg jest właśnie Księga Judyty. Kiedy ona została napisana? Nie mam pojęcia. To znaczy o tyle... Nie można tego tak bezpośrednio wskazać, takiego, takiej daty, kiedy ta księga powstała, ponieważ nie ma w niej żadnych sensownych odniesień historycznych. Te daty, które są podane w księdze, a jest ich sporo, są datami prawdopodobnie zmyślonymi. Znaczy one się nie odnoszą do żadnej rzeczywistości. Na przykład na samym początku czytamy, było to w 12 roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. Żaden Nabuchodonozor nigdy nie królował w Asyrii, a zwłaszcza w mieście Niniwie. W tym czasie Arfaksat królował nad Bedami w Egbetanie. Egbetana jest rzeczywiście miastem Medii, ale żaden ten Arfaksat nie królował w tej yy, krainie. W związku z tym, drodzy Państwo, no, zobaczcie, mimo że tu są bardzo wiele podanych yy, dat, tak, to one nic nam nie mówią. I dlatego mówię, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ta księga powstała. Przy czym oczywiście mamy yy, pewnego rodzaju intuicję, pewnego rodzaju takie wskazania, które no, mniej więcej pokazują nam, to musi być okres grecki. Gdzieś okres grecki tutaj musi być. E, dlaczego? Dlaczego ma być to okres grecki? Czyli przypominam Państwu ten okres, w którym znaczy on się tak bardzo ładnie łączy z Aleksandrem Wielkim. E, no ale to prawda na terenie Palestyny to jest kwestia Antiocha IV Epifanesa, potem ewentualnie wojen machabejskich i tak dalej. To jest mniej więcej ten czas. Dlaczego? Otóż, drodzy Państwo, dlatego, że dlaczego na ten czas próbujemy tę tę księgę jakoś tak no, tej pokazać, datować? Dlatego, że w piątym rozdziale, w piątym rozdziale tejże księgi w wersecie ósmym jest, to jest fragment takiej mowy niejakiego Achiora, który mówi tak. Kto to jest Achior? Dlaczego mówi, to jeszcze powiemy sobie. Mówi tak. Oni odstąpili od drogi swoich przodków i oddawali cześć Bogu nieba. To sformułowanie Bóg nieba jest sformułowaniem, które jest właściwe dla czasu greckiego. Tak? Wcześniej tego sformułowania nie ma. Ono no, gdzieś się pojawia w tym miejscu. Tak? Gdzie, to znaczy w tym miejscu w znaczeniu, w tym czasie. W tym czasie pojawia się. I tak sobie myślimy, no, jeżeli takie, takiego sformułowania na temat Boga y, użył autor tejże księgi, to okazuje się, że on miał to jakby w pamięci. To dla niego jest język, którego on używa. No więc użył tego języka, a jednocześnie e, okazało się, że zdradza e, miejsce, z którego pochodzi, tak? czy czas, z którego pochodzi. Pozwólcie Państwo, żeby to zilustrować, przytoczę pewien e, cytat, e, cytat, pewien, pewną wydarzenie, które miało miejsce... E, daleko, daleko na Białostoczyźnie, w czasie czytania Męki Pańskiej w czasie Wielkiej w Niedzieli Palmowej. Mianowicie, tam jest w Ewangelii jest zdanie, które wypowiada jedna ze służących do Piotra. Ty też jesteś z Galilei, twoja mowa cię zdradza. Ale to mówił człowiek, który tak bardzo zaciągał i on mówi, ty jesteś z Galilei, twoja mowa cię zdradza, prawda? Więc rozumiecie, ta mowa nie da się mowy jakby wyrzucić z człowieka, tak? No człowiek mówi tak, jak go mowa zdradza, tak? To tak jakbyście do Krakowa pojechali i powiedzieli, że wychodzicie na dwór, tak? No oni na dwór nie wychodzą, tak? No to wiadomo, twoja mowa cię zdradza, po prostu. No więc to jest właśnie ten, ten moment, tak? Piąty rozdział e, Księgi Judyty, werset ósmy. Jego mowa go zdradza, tak? Dlaczego? Bo nikt wcześniej przed nim nie używał słowa Bóg nieba. Tak? Nie używano tego słowa. Nie chcę wchodzić w rozumienie tego słowa, bo to byłoby bardzo ciekawe, jakby wejść i zapytać się, a co to w ogóle znaczy, kogo miał na myśli autor mówiąc o Bogu Nieba, ale zostawmy, nieużywane tego słowa. Myślę również, przy czym nie jestem w stanie Państwu tego w tej chwili pokazać, no bo potrzebowalibyśmy mapy, znajomości geografii, autorowi się trochę mapa skurczyła, tak? On prawdopodobnie nie mieszka w Palestynie i dla niego on uważa, tak jak czytamy te wszystkie opisy podbojów Holofernesa, głównego bohatera negatywnego tej księgi, no to on w sumie jakoś za szybko przeszedł tę pustynię, która jest między Eufratem a Palestyną. Tam jest pustynia. Tak? Tam przed nią nie można przejść. No, ale on sobie tak dość szybko przeszedł. Tak? Co, o czym to świadczy? No o tym, że ten autor nie za bardzo nie za bardzo jakby się zna na tym. Tak? On, on mieszka w swoim miejscu gdzieś tam w okolicach Tygrysu Eufratu i opisuje Miejsca opisuje sytuacje, które, które są dla niego nie za bardzo znane, tak? Czyli on musi mieszkać właśnie w diasporze, tak jak to temat naszego główny temat naszych spotkań tu się dzieje, gdzieś w diasporze. No i możemy zapytać, no dobrze, to kiedy on mógł mieszkać w diasporze? No, taka większa diaspora zaczęła się właśnie gdzieś za czasów np. Artaxerxesa, czyli za czasów niewoli asyryjskiej. No ale to jest ósmy wiek, tak? To jest ósmy wiek. I ta niewola zaczęła się właśnie w tym momencie. W międzyczasie, w tekście księgi jest powiedziane, że Izraelici wracają z niewoli Nabuchodonozora, czyli wracają z niewoli babilońskiej. No i autor mówi, znaczy mówiąc to wszystko pokazuje, że on jakoś nie za bardzo zna historię, nie za bardzo zna geografię. On po prostu jest obywatelem tej krainy między, Międzyrzecza, gdzie po prostu tam żył, funkcjonował, pracował. A kiedy on tam mógł pracować? No na pewno po niewoli babilońskiej. No to, no to patrzcie, znowuż jesteśmy no, blisko, może nie jest to panowanie greckie, bo jeszcze było wcześniej perskie, jeszcze wcześniej było, y, babilończycy byli, ale to musi być po niewoli babilońskiej, tak. Zobaczcie, więc próbujemy datować tę księgę, ale jak widać, nie za bardzo nam to wychodzi. Um. Inna sprawa, że można by zastanawiać się, a po co nam taka datacja? Znaczy, dlaczego chcemy datować, czy możemy datować tęże księgę? Otóż wydaje się, drodzy Państwo, że ta datacja tejże księgi jest nam potrzebna tylko do tego, żeby spróbować sformułować jakieś wnioski teologiczne. One łatwiej nam się formułują, kiedy mamy odpowiednie... Teologiczne, zaplecze, o to mniej więcej z tej kultury, o to mniej więcej z tych rozważań teologicznych, o w tym czasie robionych. No i tylko do tego nam to jest potrzebne. Tak? Więc ja poprzestanę tylko na tym, że nie wiem, kto to napisał, nie wiem, kiedy to napisał, ale to musi być gdzieś jakaś diaspora. Tak? To I zostawmy to, bo no, moim zdaniem nie jest to aż takie bardzo, takie, aż takie bardzo potrzebne. Um... Gdybyśmy chcieli jakoś pokazać treść, zastanowić się nad treścią teologiczną tejże księgi, to wydaje nam się, mi się wydaje, że pierwszą sprawą, którą trzeba powiedzieć, to jest kwestia rozumienia Boga. Znaczy, kim jest Bóg w rozumieniu księgi Judyty? Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, znaczy mam nadzieję, że pamiętacie treść tej, tej księgi, a może na wszelki wypadek ja ją trochę przypomnę. Izraelici zostają, znaczy przede wszystkim nie słuchają polecenia Nabuchodonozora. I kiedy Nabuchodono, żeby przyjść mu z pomocą, kiedy Nabuchodonozor zwycięża swoich wrogów, postanawia zemścić się na Izraelitach, między innymi na nich, wysyła swojego wodza Holofernesa, żeby podbił te krainy. On staje wobec jednej, jednej z twierdz, które tam właśnie były, czy miasta, które było na górze, umieszczone i próbuje to miasto zdobyć. W międzyczasie tenże, a, zdobywa to właśnie ten Holofernes, ten, ten główny, do, głównodowodzący armii Nabuchodonosza. Nabuchodonosza tu w ogóle nie ma. E, staje przed tym Holofernesem człowiek, który stał się sprzymierzeńcem, bo po prostu jego naród poddał się Holofernesowi. A Hjor, i Achior mówi o, zaraz ten tekst się przeczytam, mówi o potędze Izraela. Za karę zostaje, bo poddawał wątpliwość wielkość Nabuchodonosora jako Boga, zostaje odesłany do Izraelitów, wydany Izraelitom i opowiada im, co tam się dzieje w obozie, na co wszyscy Izraelici, Izraelici oczywiście podnoszą wielki lament. I w tym momencie pojawia się na arenie naszego tutaj całego tego opowiadania, pojawia się Judyta, która ma zmyślny plan, żeby uwieść Holofernesa i go po prostu zabić, co jej się udaje. Tak? I przynosi odrąbaną głowę tego Holofernesa do miasta Izraelitów i... Nie, obrońcy tego miasta, jak to było w zwyczaju ówczesnym, wystawiają tę głowę odrąbaną na swoje mury, ich przeciwnicy wpadają w przerażenie i uciekają, prawda, i już koniec. To jest mniej więcej o taka, taka treść pokrótce, żeby tak Państwu to przypomnieć. No właśnie, jaki jest obraz Boga, Boga w, tym, w, tym, w tej księdze? Myślę, że. Warto by zauważyć to, że Bóg się w ogóle tej księdze nie objawia. Bóg w tej księdze nic nie mówi. To o Nim jest mowa wielokrotnie, ale On w ogóle nie, nie występuje w tej księdze. Tak? On jest nieobecny w tej księdze. To też wskazuje nam na bardzo późny Czas powstania tejże księgi. Pamiętacie Państwo, mamy w księgach królewskich, przepraszam, w księdze kronik, mamy opis konsekracji świątyni w Jerozolimie, gdzie Salomon mówi o tym, że on teraz tu konsekruje tą świątynię w Jerozolimie, ale Ty, Panie Boże, w miejscu, w którym Ty przebywasz, czyli jego tu nie ma, w miejscu, w którym Ty przebywasz, wysłuchaj naszą modlitwę, kiedy my w tej świątyni, Twojej świątyni, będziemy Cię wielbić i oczy Twoje niech patrzą na tę świątynię. Tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, że taki obraz mniej więcej, czy taki, taki sposób myślenia o Bogu, y, związany z bardzo późną teologią, czy tak? teologią właśnie y, tych y, czasów no, po niewoli babilońskiej przed Jezusem i trochę pozie, pewnie też później, to jest właśnie ten obraz bardzo charakterystyczny, że Bóg nie jest częścią tego świata. Bóg jest władcą tego świata, Bóg rządzi tym światem, ale on, broń Boże, nie, nie jest na tym świecie, nie, nie działa, znaczy sam nie pojawia się na tym świecie. Bóg wykorzystuje różnego rodzaju pomocę do tego, żeby ten... Yy, yy, Świat szedł zgodnie z Jego wolą. I taką pomocą okazuje się tu być Judyta. I jeżeli byśmy starali się, czy chcieli przyjrzeć się wszystkim tym sytuacjom, w których pojawiają się kobiety, i to do tego jeszcze kobiety wojowniczki, tak, to okaże się, że hańbą dla wroga jest, jeżeli go pokona kobieta. Tak? Według ówczesnego poglądu, według tego myślenia Izraelitów, jeżeli, kobieta nie, była, nie nie miała tej mocy, tej siły, żeby jakkolwiek wroga swojego, przeciwnika swojego nie tyle pokonać, nawet z niej walczyć. I jeżeli kobieta, patrz, Debora, na przykład, tak, pokonuje pokonuje tego, swojego wroga, to, czyli godni panowie, czyli Państwo, okazuje się, że po prostu to jest znak działania Pana Boga. To znaczy, że Pan Bóg w tym momencie działa. To znaczy, że Pan Bóg pokazuje swoją wszechmoc. Pan Bóg on, może wykorzystać nawet słabą kobietę, do tego, żeby ta kobieta ucięła głowę największemu wodzowi ówczesnego świata. To kim jest Pan Bóg? Zobaczcie, jak autor tutaj to pokazuje, jak autor y, y, y, próbuje pokazać, jak jest wielki Pan Bóg, jak Pan Bóg jest wszechmocny, jak Pan Bóg jest y, y, pełen y, do wszelkiego rodzaju działań czy możliwości, jeżeli on tak słabym narzędziem potrafi zniszczyć potęgę ówczesnego świata. No właśnie tego Holofernesa. Widzimy więc, że w samym tym opisie, w samym tej, tej opowiadaniu, w wątkach tego opowiadania, widzimy więc teologa, który chce nam powiedzieć, że Bóg jest wielki, że Bóg jest Jedyny, że Bóg jest najmężniejszy, najpotężniejszy. I wydaje się, że y, ta myśl jest główną myślą całego tutaj y, tego opowiadania, tego, tego midraszu. To jest midrasz o potędze Pana Boga, o tym, że Pan Bóg dokonuje swoich dzieł dokonuje swojego jakiegoś tam działania, takiego wojennego działania przy pomocy środków, które on uważa za stosowne. I zobaczcie, to się wpisuje, drodzy Państwo, w działania w ogóle Pana Boga w Piśmie Świętym. A to wrogów zabija grat, a to wrogów wygnała szarańcza. A to y, obudzili się, nie wiem dlaczego, w środku nocy, y, prawda, y, wrogowie Izraela. Y, każdy z nich dobył miecza i zaczęli się nawzajem zabijać, nie wiadomo po co, tak? No i, y, y, prawda, y, trzeba było odstąpić od oblężenia Jerozolimy. Zobaczcie, to jest, to jest taki wykorzystany przez autora y, motyw y, w Piśmie Świętym, który właśnie ma pokazać, ma uwypuklić to, że to Pan Bóg jest tak wielki, tak potężny, tak niesamowity, że On nie potrzebuje najnowocześniejszej armii świata, że ta armia świata dla Niego jest jak pyłek, który On bierze i proszę bardzo, nie ma pyłku. Tak? Zobaczcie Państwo, jak w rozumieniu tej, tej księgi, jak wielki jest Pan Bóg, jaki jest potężny i o to chodziło autorowi. Czymś, co przy pomocy czego autor tej księgi jeszcze bardziej uwydatnia ten, tę cechę Pana Boga, to, że Pan Bóg jest tak wielki, tak potężny, tak wspaniały, tak no, niesamowity, to są te wszystkie modlitwy, które się znajdują w tej księdze, zwłaszcza, drodzy Państwo, ta modlitwa, która znajduje się w XVI rozdziale, Tejże księgi. Ja jej cały nie będę czytał, bo to jest cały rozdział. Fragmencik. Uderzcie w bębny na cześć Mego Boga. Zagrajcie Panu na cębałach. Zanudźcie Mu psalm i pieśń uwielbienia. Wysławiajcie i wzywajcie Jego imienia, ponieważ Pan jest Bogiem, który niszczy wojny, bo do swego obozu wśród ludu prowadząc. Wyrwał mnie z rąk moich prześladowców, aż szur przybył z gór od północy, przed z miriadami swoich sił zbrojnych, mnóstwo ich obsadziło potoki, a konica ich okryła wzgórza, mówił, że wypali góry moje, a młodzieńców moich mieczem wytnie Niemowlęta moje z ziemię, o ziemię rozbije Moje dzieci wyda na łupy A dziewice moje nagrabiesz. Lecz Pan wszechmocy pokrzyżował im szyki ręką kobiety Albowiem mocarz ich nie zginął z ręki młodzieńców Nie uderzyli na niego synowie tyranów ani nie padli na niego olbrzymi giganci Ale Judyta, córka Merariego Obezwładniła go pięknością swego oblicza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Takich modlitw mamy tutaj no, kilka takich, takiego chwalenia Pana Boga. Także zobaczcie, drodzy Państwo, że ta, ta wielkość Pana Boga ukazuje się w modlitwach samej e, Judyty, która modli się, e, e, prawda, e, w w przededniu, można powiedzieć, no, przed tą całą swoją misją. To jest rozdział dziewiąty. Panie Boże, mego ojca, z praojca Symeona, Ty mi dałeś w ręce miecz, aby wyrwał pomstę, wywarł pomstę na cudzoziemcach, którzy odkryli łona dziewic dla spługawienia. Ty powiedziałeś, tak być nie może, a oni tak uczynili, dlatego wydałeś ich starszyznę na zabicie, i tak dalej, i tak dalej. tu No i ona prosi, Panie Boże, Pan jest imię Twoje, ich potęga rozbija, rozbij swą mocą i rozgrom ich siły w swym gniewie, ponieważ postanowili zbezcześcić Twoją świętość, spługawić namiot, gdzie mieszka sława Twego imienia. Odciąć mieczem rogi Twego ołtarza, spójrz na ich pychę i uderz na nich, i tak dalej, i tak dalej, możemy to dalej pokazywać. Wszystkie te modlitwy, które są właśnie w tej, tej księdze, słowa, które do dwóch modlitw, tak, jedną prośbę, drugą dziękuję, czy nie, ale tam mamy też takie modlitwy bardzo krótkie, e, słowa wdzięczności Panu Bogu, czy jak podaje Pismo Święte, wysławiania Pana Boga. Zobaczcie, drodzy Państwo, że wszystkie te modlitwy pokazują właśnie, jakby podkreślają, są taki, podkreślają tę wielkość Pana Boga, są takim jakby... Mm, to muzyk się nazywa basso continuo, prawda? Takie, takie coś, co jest u podstaw wszystkiego, tak? I jakby tłem dla tego całego opowiadania jest właśnie ten hymn zanoszony Panu Bogu, ten hymn śpiewany Panu Bogu no tu ja próbuję Państwa tak nakłonić do pewnej interpretacji tej księgi, ale gdyby ładnie to było, pewnie byłoby, gdyby to właśnie było tak, że czytamy tę księgę, gdzieś tam z tyłu są te modlitwy, prawda, do Pana Boga, że on jest wielki, potężny, wspaniały, takie właśnie basso continuo, które jest podstawą tego wszystkiego, jakby tłem dla tego wszystkiego. I coś takiego, takie właśnie tutaj te Modlitwy, te, ten właśnie chór wielbiących Pana Boga, to jest właśnie coś takiego, co ma jeszcze podkreślić, jeszcze bardziej podkreślić tę wielkość Pana Boga. To, że On jest wszechmocny, to, że On jest wspaniały, że On jest najbardziej możny, najbardziej silny, najbardziej potężny. To, to, to wszystko jakby układa się w taką właśnie pieśń chwały dla Pana Boga. Przy czym jest tu taki mały, może nie mały, taki rys, który odróżnia tę księgę od wszelkich innych ksiąg pisma świętego. W obrazie Boga właśnie, o, o, o tym mówię. Mianowicie w tymże, w tejże księdze, wrócę do tego ósmego rozdziału, przepraszam, do tego piątego rozdziału, nie ósmego do piątego rozdziału, do tej, mieśni, do tej wypowiedzi Achiora. Ahi, e, mianowicie, e, dlaczego Pan Bóg pokazuje swoją wielkość? E, jaka jest, jaki jest motyw Pana Boga do tego, że on pokazuje swoją wielkość? Otóż on pokazuje swoją wielkość dlatego, że Izraelici są mu wierni. To znaczy, jest tak, że... Może ja przeczytam co mówi Achior Bo może to najlepiej będzie y, y, Pokazane Więc on tam Staje przed tym swoim y, Przed tym holofernesem I Pokazuje historię Izraela Naród ten To jest 5-6 Naród ten to potomkowie Chaldejczyków, no tak Abraham Pochodził z y, Górnego Międzyrzecza Najpierw byli przybyszami w Mezopotamii, ponieważ nie chcieli iść za bogami swoich przodków, którzy mieszkali w ziemi haldejskiej. Oni odstąpili od drogi swoich przodków i oddawali cześć Bogu nieba, Bogu, którego uznali. A gdy ich wypędzono sprzed oblicza Bogów swoich, uciekli do Mezopotamii i mieszkali tam przez wiele dni. A ich Bóg polecił im wyjść z tego miast, miejsca, Zamieszkania i udać się do ziemi Kanaan. I osiedlili się tam i wzbogacili się w złoto, w srebro, w bardzo liczne trzody. Potem wstąpili do Egiptu, ponieważ głód zapanował całej ziemi Kanaan. Tam byli przybyszami, jak długo byli żywieni. Tam też rozrośli się wielkie mnóstwo i rozliczne było ich plemię. Ale król egipski powstał przeciwko nim, i podstępnie gnębił ich pracą przy cegłach. Uciskano ich, uczyniono ich niewolnitkami, a oni wołali do swego Boga, a On poraził całą ziemię egipską plagami, na której nie było, na której nie było lekarstwa. I wyrzucili, i wyrzucili ich Egipcjanie od siebie i wyruszył Bóg przeciw nim, wysuszył Bóg przeciw nim Morze Czerwone. Przed nimi, tak, przepraszam bardzo. I poprowadził ich drogą przez Synę i do Kadesh Barnea, a oni wypędzili wszystkich mieszkańców pustyni, sami osiedlili się na ziemi Amorytów i dzięki swej sile wytracili wszystkich haszbonitów. Potem przekroczyli Jordan i zawładnęli wszystkimi górami. Wypędzili od siebie kanańczyków, perezytów, jebuzytów, sychemitów, a także wszystkich gilgaszytów i zamieszkali tam przez ile dni i dopóki nie grzeszyli wobec swego Boga, o właśnie to jest to zdanie, szczęście im sprzyjało, ponieważ z nimi jest Bóg, który nienawidzi zła. Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przekazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach i wyprowadzono ich do niewoli, do ziemi obcej. Świątynię ich Boga zrównano z ziemią i miasta ich zdobyli ich przeciwnicy. A teraz nawrócili się znów do Boga swego, wyszli z wygnania, którym byli rozproszeni i zajęli Jerozolimę, w której się, znajduje się ich świątynia i zajęli górską krainę, ponieważ była bezludna. A teraz władco i panie, jeżeli jest w tym narodzie jakaś wina, jeżeli zgrzeszą przeciwko swemu Bogu, to my dostrzeżemy w nich tę przyczynę upadku, a wtedy wstąpimy na górę i będziemy walczyli z nimi. Jeżeli jednak w tym narodzie nie ma nieprawości, to niechaj odstąpi Pan mój od nich, by przypadkiem ich nie bronił Pan i Bóg ich, i abyśmy nie stali się pośmiewiskiem wobec całej ziemi. W tej przemowie Achiora widzimy warunek, warunek działania Boga. Warunek, który trzeba spełnić. To jest dobre życie, życie zgodne z e, Bożym prawem, z Bożą autorą, e, no, tak? z tym, co on polecił Izraelitom. Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, że w tym miejscu mamy tylko jedno wspomnienie o świątyni, która została zniszczona, ale w ogóle nie ma znaczy, autor w ogóle do tej świątyni się nie odnosi jak, jakkolwiek. To będzie zupełnie inaczej wyglądało u Jonasza, gdzie Jonasz mówi, Ja chcę być w świątyni. A tutaj no, tylko jest wspomnienie świątynia była zniszczona i Pan Bóg ich wygnał. Tak? A co jest najważniejsze dla tego autora tutaj, dla autora tego tekstu? Najważniejsze jest to, czy oni spełniają prawo. A kiedy? Używając sformułowania Talmudu, kiedy Biblia stała się przenośną ojczyzną Izraelitów. No właśnie w ten czas, kiedy byli na Wygnaniu. W ten czas, kiedy byli w diasporze. To właśnie pokazuje, że, że to jest... To jest jeden z argumentów tego, że, że mówimy o sytuacji, w której to pisze ktoś, kto jest diaspory. Dla niego, podobnie jak u Tobiasa, pamiętacie Państwo, było, dla niego świątynia nie jest najważniejsza, nie jest punktem odniesienia. Dla niego najważniejsze jest spełnianie prawa, spełnianie tory. I jeżeli Izraelici spełniają torę, no to Pan Bóg dla nich działa dokonuje tych wielkich dzieł, pokazuje swoją wielkość. Jeżeli Izraelici nie spełniają, no to dostają po głowie. Pan Bóg nie pokazuje tej wielkości. I tu stajemy przed bardzo ciekawą sytuacją, która no, jest jakoś obecna, w, stajemy przed pytaniem, które jest obecne przy lekturze Pisma Świętego. To jest... Pytanie o to, w jaki sposób historia jest objawieniem wielkości Pana Boga. I zobaczcie, drodzy Państwo, że oczywiście, że ten, ten, ten mechanizm, który jest zawarty w tym, co teraz przeczytałem, tak? jeżeli jesteście z Panem Bogiem, to Pan Bóg jest z Wami, daje Wam wielki, potężny kraj, obdarza was błogosławieństwem, daje wam wielkie bogactwa i dalej. Jeśli nie jesteście z Panem Bogiem, to Pan Bóg was niszczy, tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, że ta, to objawienie Pana Boga, objawienie przy pomocy posłuszeństwa Izraela w stosunku do prawa Bożego, no jest jakimś pokazaniem wielkości Pana Boga. Pokazaniem, jest jakimś objawieniem Pana Boga. Ale Zwróćcie Państwo uwagę, że jest pytanie, co, na które na przykład zwraca uwagę Ezechiel, czy deuteronomista, który mówi, że narody ościenne powiedzą, czy powiedziały, bo to w różnych kontekstach, powiedziały, że Pan Bóg nie mógł ich wprowadzić do ich ziemi po prostu dlatego, żeby byli tak knąbrni. Pan Bóg nie był tak yy, Potężny, żeby przełamać ich e, grzech Pan Bóg nie był tak e, no, wspaniały Żeby e, zatrzymać ich przy sobie I dlatego Ezechiel mówi To nie z waszego powodu ja to robię Ja to robię dlatego, żeby było wsławione imię moje Wyjdźcie z ziemi wygnania Idźcie do Palestyny i tu w tym momencie jest ten drugi aspekt, który pokazuje nam, że historia jest objawieniem Pana Boga, nawet wbrew e, Izraelitom, nawet e, jakby przeciwko e, temu grzechowi, który oni posiadają. Pan Bóg jest naprawdę potężny, jeżeli potrafi e, Izraelitów doprowadzić do tego, co im obiecał, wbrew nim samym. Czy wbrew temu, że oni W ten sposób postępują Że odchodzą od Pana Boga I zwracam na to Drodzy Państwo uwagę Z dwóch powodów Jeden powód jest taki, że my Tak właśnie nasze dzieci uczymy Że pamiętaj, bądź grzeczny Bo inaczej Pan Bóg Cię ukaże No a drugi powód jest taki znaczy i, to, i to nie jest najlepiej na, Zwracam na to uwagę a przecież taka jest ładna piosenka u mnie w parafii dzieci to śpiewają Boże Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry ale dlatego, że jestem dzieckiem Twoim dzieckiem i to jest wielka prawda Pisma Świętego prawda, która ujawnia się właśnie w historii Bóg jest wielki Bóg jest potężny również dlatego, czy może przede wszystkim dlatego, że jest potężniejszy niż grzech człowieka że grzech człowieka nie jest przeszkodą dla Pana Boga. Tak, że się Pan Bóg chce człowieka zbawić całego, razem z Nim, ale grzech nie jest e, e, czymś, co e, powoduje, że Pan Bóg jest bezradny, bezradny wobec grzechu człowieka. No nie, nie, nie jest bezradny. E, wracając do, do tego e, naszego, do naszej e, księgi, zobaczcie, że proszę że tu mamy... Tę pierwszą sprawę, tak? To znaczy to, że jeżeli naród jest grzeczny wobec Pana Boga, spełnia torę, Pan Bóg jest z nim, tak? Ten rodzaj rozumienia, wyciągnijmy z tego wniosek, znaczy to, że autor jest człowiekiem, który jest właśnie jakby zapatrzony w torę. Autor jest tym, który żyje według tory. Żyje według prawa. To nie jest deuteronomista, dla którego Boże działanie właśnie odbywa się zgodnie z jakąś identyfikacją Pana Boga z, sam, z samym sobą. Pan Bóg mówi, ja jestem potężny i ja jestem w stanie wyprowadzić was, mimo waszego grzechu, wyprowadzić was z niewoli. To deuteronomista. A to nie jest deutornomista. To jest zupełnie ktoś inny. Widzimy więc, z Państwo, że tu jest ten taki właśnie ten aspekt e, specyficzny dla tej księgi, ponieważ tu w tej księdze nie mamy żadnego e, odniesienia do e, miłosierdzia Pana Boga. Znaczy, Pan Bóg jest miłosierny, bo myśmy zasłużyli na to. Tak, tak pokazuje to ta księga. Ezechiel pokazuje to zupełnie inaczej. Patrz, szesnasty rozdział tegoż właśnie Ezechiela. E, przypominam końcówka tam, pięćdziesiąty, dziewiąty, sześćdziesiąty, tam któryś werset tego e, rozdziału szesnastego. Najpierw Pan Bóg uwydatnia, mówi Izraelowi, że jest e, grzeszny, że, że zdradził Pana Boga i tak dalej, a na końcu mówi, abyś e, zamknęła usta i żebyś nic nie mówiła, kiedy Ci przebaczę. Przebaczę wszystko, co się uczyniła. Tak? Nie ma tego, zobaczcie. Czyli wielkość Pana Boga w tejże księdze jest wielkością, która opiera się na takim no, naprawie. Tak? Na ja pełnię wszystko, co robi. Yy, powinien robić prawidłowy Izraelita Ten, który no, jakoś idzie za Panem Bogiem Tak, ja wszystko robię, całą torę Robię bardzo dobrze W takim razie Pan Bóg nie ma nic innego do roboty Tylko po prostu przychodzi mi z pomocą tak? Takie jednak podejście do Pisma Świętego do, do Pana Boga to nie jest najbardziej, jakby to powiedzieć, szczyt teologii Starego Testamentu. Przyznajmy. To nie jest ta najwyższa teologia starotestamentalna. No ale tak napisał to autor. Tak, tak autor to nam ukazał. Możemy więc powiedzieć, że autor tejże księgi jest osobą, która jest no, jest jakimś teologiem, no, no, no bo coś pisze o Panu Bogu, prawda? Jakoś tutaj tę to, to, to, myśl Pana Boga, czy myśl o Panu Bogu, o Jego wielkości, o Jego mocy, o Jego sile, no pokazuje. Ale zobaczcie, że pokazuje to w sposób taki, użyję słowa infantylny, ale proszę to rozumieć w ten sposób, że taki no właśnie... Dla szerszego ogółu, tak? dla, dla takich no, nieumiejących, dla, dla e, niewykształconych, dla takich bardzo ludzi, którzy nie potrafią zagłębić się w jakieś wielkie e, rozmowy e, prawda, o Panu Bogu. Co zresztą jest zrozumiałe? To jest midrasz. To jest opowiadanie na motywach religijnych. Takie budujące opowiadanie, tak? Żeby nie spłycać, oczywiście mi draszy, nie spłycać tekstu Pisma Świętego. Ale, drodzy Państwo, no, w naszych bajkach, które opowiadamy naszym dzieciom, nie mówimy od razu o y, sensie życia i śmierci, tak? Dlaczego? No, bo dziecko raczej tego nie zrozumie, tak? I dlatego mówimy, rób dobro, bo jak będziesz robił dobro, to wszyscy dla ciebie będą mili, uśmiechnięci, grzeczni. Jak robisz, że jest złe, zło, no to zobacz, będzie, będziesz ukarany. No tak, to jest tego typu literatura, tak? I my jesteśmy właśnie o, w takiej literaturze. Czyli jesteśmy na poziomie takiej literatury. Co, oczywiście, proszę, nie rozumiem tego, ten sposób, że teraz zamykamy te księgi i wrzucamy na śmietnik, nie? No to nie, nie o to jakby chodzi. Tylko chcę państwu pokazać, że, że to jest literatura właśnie dla dla diaspory, tak? Czyli dla ludzi, gdzie oni mają ci, ci, ludzie w diasporze, gdzie oni mają poznać tego Pana Boga? No poznają w domu modlitwy. Poznają w synagodze. A co się robi w synagodze? No czyta się Torę. I jakiś tam potem jeden czy drugi starszy ludu wychodzi i obawia te, te, te, te Torę, tak? I żeby ludzie zrozumieli, no to nie może mówić jakiejś tam pewnie bardzo wysokiej teologii, tylko mówi taką, no, no taką zwykłą, no, żeby umocnić tych ludzi, umocnić tych, którzy są taki, tacy właśnie, no, żyją w pogańskim środowisku, muszą mieć jasne kryteria, muszą wyraźnie widzieć dotąd, a nie dotąd, tu jeszcze możesz, tu już nie możesz, idź w tą stronę, albo idź w tą stronę, no. Pamiętajcie, Państwo, omawialiśmy księgę Tobiasza. Zobaczcie, jaka tam jest, jaka tam była nauka moralna, tak? Jak Tobiasz był przykładem tego moralnego życia. No o to chodziło, tak? To, to są właśnie midrasze. Midrasze dla tamtych ludzi. To, to nie jest jerozolimska szkoła teologiczna, tak? To, to, nie, ta, to nie ta liga, tak? To nie, nie ten moment, Chociaż oczywiście nic autorowi tu nie można zarzucić. No bo prawdą jest, że Pan Bóg jest najbardziej potężny, tak? No, to wszystko się zgadza. To, to nic, nic tu nie ma takiego, no, co można by powiedzieć, a ty się tu błądzisz. No, no nie, To po prostu nie pokazuje wszystkiego. Być może nie pokazuje dlatego, że nie potrafi, albo nie pokazuje, a na pewno nie pokazuje dlatego, że ludzie, którzy mają to usłyszeć, no też nie są ludźmi, którzy potrafiliby to jakoś no, przyjąć, zobaczyć. My będziemy mieli problem z e, intelektualnym myśleniem tychże ludzi e, przy księdze Jonasza, ale to zostawmy przy Jonaszu, powiemy sobie. E, Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że, że ten obraz Pana Boga, który właśnie tak już o 45 minut tutaj próbuję Wam przedstawić, ten obraz Pana Boga Jest obrazem, który jest Szyty na miarę Możliwości percepcji Czy możliwości Osób, które mają to, to wszystko posłuchać Tego wszystkiego posłuchać Można by zadać pytanie A dlaczego autor tak to pokazał Tego Pana Boga? Dlaczego w ogóle o tym mówi? Jaka sytuacja musiała wystąpić w życiu tego autora, albo w życiu ludzi, do których on pisał, że ten autor w ogóle tak tego pana Boga przedstawia, taki ten pan Bóg, tak tego pana Boga rysuje. I my rozumiemy, jak to jest. Zobaczcie, oni żyją w diasporze. Oni żyją wśród pogańskich ludów. Oni żyją wśród. Yy, yy, wielu różnych narodów, bo ten czas był tygiel tych wszystkich narodów, na skutek wojen, przesiedleń i temuż podobnych, że jeden czcił jednego Boga, drugi czcił drugiego Boga i tak dalej. Prawda? To było bardzo jakby bogate w teologię czy bogate w religię społeczeństwo. No i w tym społeczeństwie ten człowiek miał być z Panem Bogiem. Ten człowiek miał być, e, opowiedzieć się po stronie Pana Boga. I, I trzeba mu pokazać jakiś przykład. I trzeba mu pokazać, że, że ten Bóg jest naprawdę wielki, naprawdę wspaniały, naprawdę potężny. I autor przedstawił to tak, jak przedstawił. Zwracam Państwa uwagę tutaj także na postać ciągle odniesieniu do wielkości Pana Boga czy dokładnie mówiąc, teraz chcę powiedzieć o tym po imieniu prawa na postać Judyty cały ten opis wygląda w ten sposób, czy prowadzi czytelnika w ten sposób że Judyta chce uwieść tego holofernesa więcej, że ona chce spędzić z nim noc tak? Ale autor przedstawia to, co byłoby grzechem, co było przekroczeniem Tory, bo ona jest Żydówka, a on jest Poganinem. Nie wolno tego robić Żydowi. Tak? Żyd nie może łączyć się z innymi ludźmi z innych narodów, tak? Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że ta Judyta wielokrotnie tu jest to pokazane, notabene jest to części strategii Judyty, że Judyta ciągle wychodzi na modlitwę, ciągle wychodzi, ciągle jest z Panem Bogiem, tak? Ona nie popełniła żadnego grzechu. Ona jest osobą, która ciągle spełnia wszystkie nakazy prawa. W związku z tym ta cała mowa... Achiora, który mówi, że gdybyśmy znaleźli wśród Izraelitów no kogokolwiek, kto by przekroczył Boże prawo, no to by oni przegrali. A Judyta była jakby tuż przed, tak? Ale autor pisze wyraźnie: nie przekroczyła Bożego prawa. Co jest potwierdzeniem tego, że, że nikt nie przekroczył, nie przekroczył prawa? Ale również, drodzy Państwo, zobaczcie, że jest to takie działanie w tym miejscu, jest to działanie takie pedagogiczne w stosunku do słuchaczy tegoż właśnie autora, słuchaczy tej czy czytników tejże księgi, żeby oni mówili, aha, to jest w największym niebezpieczeństwie, nawet w najtrudniejszej sytuacji, Mam być z Panem Bogiem, mam pełnić Bożą wolę, mam być tym, kto się trzyma Bożego Prawa. Nie, odstąpu, nie odstępuję od tego Bożego Prawa no, ani na krok. Nawet dla uratowania czy, czy rozwiązania jakiegoś poważnego problemu. Żadnego e, odstąpienia od Bożego Prawa. Widzimy więc, drodzy Państwo, że, że e, ta księga jawi nam się jako taka właśnie pouczająca literatura, tak? Pouczająca. Autor chce nas, nas, czytelników, chce nas właśnie jakby umocnić, umocnić do wierności prawu. Co znowuż można powiedzieć, to co już powiedziałem, że jest właściwe dla czasów diaspory, dla czasów no właśnie albo perskich, albo greckich, no gdzieś tu, prawda? Gdzieś w tych, tych okolicach, w czym trochę nie wiem, kiedy to było. To jest takie zagadnienie, które myślę, że jest ważne, i jako pierwsze należałoby tutaj to zagadnienie jakoś no, uprzystępnić. Mamy także w, tej, w tymże zagadnieniu tej wielkości Pana Boga. Z nim związane jeszcze zagadnienie no, tych narodów obcych. Tak? Te narody obce, reprezentowane tutaj przez tego hipotetycznego Nabuchodonozora jako króla Asyrii, przez tegoż właśnie Holofernesa, przez wszystkich innych ludzi, którzy są tutaj obok. Jacy to są ludzie? Znowu cała ta lektura nasza pokazuje, że to są ludzie, którzy są przede wszystkim pyszni. Cholofernes, ehm. przebrani, dobrze, cholofernes uważa na jak chciałem powiedzieć o nabuchodozorze, na, na uważany jest przez wszystkich ludzi, także przez Holofernesa, uważany jest za Boga. I teraz ta cała, cały ten splot tej całej tej, narracji, która jest w tej księdze, właśnie na tym się opiera, że ta pycha tychże ludzi, buta tychże ludzi, człowieka, który mieni się być Bogiem, powoduje, że Jachwę włącza ten taki bardzo sobie właściwy sposób rozwiązania problemu, tak? Że Bóg stając wobec tej pychy tych tej, tej ludzi, tej, tego odejścia od no, właściwej człowiekowi pokory, bo człowiek stając wobec świata, stając wobec trudów tego świata, no uczy się pokory. A tutaj Holofernes uważa, że przez jego, przed jego mieczem to wszyscy powinni drżeć. A kto nie będzie drżył, to on go tym mieczem odpowiednio potraktuje. Więc w związku z tym, drodzy Państwo, on, Holofernes, jest tutaj pokazany jako człowiek taki zapatrzony w siebie zapatrzony w swego Boga zapatrzony w swoją siłę w swoją moc. No i tu od razu się przypomina Jeremiasz, który mówi przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Przeklęty. No i widzimy, dlaczego przeklęty. No, po prostu Judy tam uci na głowę. No, przeklęty mąż, tak? Mm, ale dlaczego oni tacy są, ci ludzie? Dlaczego ci te narody tak właśnie działają? No, bo mają siłę, tak? bo mają y, armię, bo ta armia jest armią niezwyciężoną. Znaczy, tak przedstawia autor tej księgi. Jest to armia, która jest wyśmienicie wyposażona, bardzo bitna. Armia, która y, no, dokonuje wielkich y, militarnych, y, ma wielkie militarne sukcesy. No więc w takim razie, proszę bardzo, teraz ja, człowiek, na tej armii, na tej sile opierając się, no ja zawładnę całym światem. Oczywiście ten, ten obraz jest w jakąś kontrą, jakimś tłem, czy antytłem, tak, znaczy jak, na którym pokazana jest, ukazuje się wielkość Jahwe. Ale, drodzy Państwo, także w tym miejscu pokazane jest jak bardzo człowiek może być zawładnięty takim właśnie myśleniem o sobie. Jak ten człowiek może być zapatrzony w siebie. Jak ten człowiek, który no, żyje tu na tym świecie, może być człowiekiem, który stawia sobie cele, które opierają się tylko i wyłącznie na, na tym, że a może mi się mojej mocy uda? Nie okazuje się, że nie udaje się. Tak, tak, tak to wynika z tej księgi. Ale myślę, że tutaj stajemy przed y, takim no, poważnym zagadnieniem teologicznym, y, które można by określić słowami, że y, no, człowiek musi y, zdać sobie sprawę z tego, kim jest. Tak? Znaczy, kto jaką mocą, jaką siłą on yy, posługuje się, jak, jaką, jaką zarządza. Znaczy dokładnie mówiąc, żadną siłą. Tak? Okazuje się, że, że ta siła, którą on ma, to ona na dużo mu się nie przyda. Że ta siła jest taką siłą, taką... No tak, no, tego króla zwyciężyliście, tego króla zwyciężyliście. No to no tak, ale uważajcie, uważajcie, bo, bo może tak się zdarzyć, że okaże się, że walczycie z Bogiem. Uwaga. Ja jeszcze do tego, do Mariela dojdę, ale to jeszcze może nie dzisiaj. Jeszcze, jeszcze chwileczka. Zobaczcie teraz Państwo, że, że obraz człowieka, który jest tu pokazany, tego człowieka, tego narodu innego niż Izrael, jest obrazem takim, takiego człowieka, który jest po prostu głupi, tak? Znaczy, dlaczego głupi? Dlatego, że on nie wykorzystuje swojego myślenia do zobaczenia prawdy o sobie, a prawda jest taka, że zawsze znajdzie się ktoś silniejszy ode mnie, i ja nie powinienem tej mojej mocy, siły tak bardzo tutaj na niej polegać, no bo ona jest zawodna. No chociażby śmierć staje przede mną i mimo, że mam ogromną siłę, ogromną moc, ogromną wielkość, no to... I co z tego? Co z tego, że ją mam? Dobrą ilustracją tutaj... Przy czym niekoniecznie, znaczy, chcę to użyć jako, tego obrazu Aleksandra Wielkiego jako ilustracji prawdy, a nie tego, że było następstwo przyczynowo-skutkowe, że autor widział śmierć Aleksandra i dlatego tak to napisał. Ale chodzi mi o to, żeby pokazać przy pomocy śmierci Aleksandra, pokazać yy, yy, no, tę, tę prawdę. Zobaczcie, drodzy Państwo, Aleksander naprawdę podbił cały ówczesny świat. To prawda. Rzeczywiście. tak? Przy czym zmarł nie na wojnie. Po prostu zmarł w swoim własnym namiocie, w swoim własnym łóżku. Prawdopodobnie przedawkował jakąś tam kurację. A tak? czy znaczy to jest jedna z hipotez, oczywiście? Oczywiście też są hipotezy takie, że zabili go jego koledzy albo ktoś inny. No, nie wiemy, tak? Czy tu akurat z Aleksandrem Wielkim nie jest to takie zupełnie jasne. No Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że, że to jest ktoś, kto, kto wszystkich zawojował, a stanął przed majestatem śmierci i okazało się, że, że nie miał tej mądrości, żeby jak tam tamte narody, to żeby pamiętać. To po potem, potem, potem, potem, prawda? Będzie respicefinem. Tak? Czyli patrz końca, zobacz, co będzie dalej. Ale to wyznacza antropologię, wyznacza rozumienie człowieka. I okazuje się w, w myśl tej księgi, że ci ludzie, którzy, którzy no, są tutaj opisani, ci inni niż Izraelici, są po prostu głupcami, nie widzą tego. Natomiast na tym tle Izraelici, chociaż zobaczcie, Drżą ze strachu, chociaż są no, słabi, tak? bo przecież jak czytamy tę księgę, to okazuje się, że oni jakoś tam przed tym holofernesem, który odciął im źródła wody, no, no jakoś tam drżą, boją się, cierpią z powodu braku wody, z powodu braku żywności, bo taki chce ten holofernes złapać. Zobaczcie, drodzy Państwo, że Izraelici w tym wszystkich wydarzeniach swoich wołają do Boga. A jeżeli nawet wpadają na pomysł, że a to po pięciu dniach, bo tam o tych pięciu dniach jest mowa, a to po pięciu dniach yy, poddamy się, no to przychodzi Judyta i mówi do nich: To jest akurat ósmy rozdział. Dwunasty yy, werset, a może trochę wcześniej? Posłuchajcie mnie, naczelnicy mieszkańców Betuli. Niesłuszna jest wasza mowa, żeby poddać się, którą dziś wygłosiliście do narodu i złożyliście przysięgę, którą wypowiedzieliście jako warunek między Bogiem a wami i oświadczyliście, wyżdacie miasto w ręce waszych wrogów. Jeżeli w tych dniach Pan nie przyjdzie wam z pomocą, kim wy jesteście, żebyście wystawiali na próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili sobie przed siebie przed Panem, postawili Siebie ponad Boga, między Synami ludzkimi. Wy teraz doświadczacie Wszechmogącego Pana, i, dlaczego nigdy, i dlatego nigdy nic nie rozumiecie. Nic, nie, zbadajcie, nie zbadacie głębokości serca ludzkiego, ani nie przenikniecie myśli Jego rozumu. Jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył, jak poznacie Jego myśli i pojmiecie Jego zamiar?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 Oczekując od niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od niego. A on wysłucha naszego głosu, jeżeli będzie się, jeżeli mu się spodoba. Zobaczcie więc, drodzy Państwo, jak, jak patrzymy na działania Holofernesa, na Buchodonozora i, i działania Judyty, to można by powiedzieć, że gdzieś w tych, tych działaniach tejże Judyty ukazuj, czy w działaniach Izraelitów potem, tak ukazuje się mądrość. Mądrość polegająca na tym, że ja wiem, kim ja jestem i kim jest Pan Bóg. I zobaczcie, że te słowa no właśnie z tego ósmego rozdziału, te słowa pokazują nam, że, że ta mądrość jest bezwarunkowa. To znaczy ta mądrość jest jakby oddaniem się Panu Bogu w Jego władanie. To On wie, i teraz mądrością jest to, że ja zaufałem Panu Bogu. Że ja tego Panu Bogu no właśnie oddaję całe moje życie. Będzie chciał mnie uratować? No to mnie uratuje. Nie będzie mnie, mnie chciał uratować? To mnie nie uratuje. Ale zawsze i wszędzie. Ja mam być yy, przed Panem Bogiem. Ja mam być po Jego stronie. Nie mogę Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, jak mi do jutra nie dasz, to ja Cię zostawię bo to jest bez sensu, to jest głupota, tak, w myśl tej księgi, tak. I zobaczcie, drodzy Państwo, że tego rodzaju mówienie o Izraelitach, o, o mądrości Izraela, no jest bardzo częste w tekście Pisma Świętego. Izraelici tym się właśnie chlubią, że znają Boga, i to słowo znać Boga, to znaczy nie tylko z Nim porozmawiać, to znaczy, że ja znam Jego zamysł, że ja znam Jego prawo, że ja wiem, czego On chce. Ja chcę być po stronie Pana Boga. Ja chcę, żeby ten Pan Bóg mnie no, jakby, no, przygarnął do siebie. Tak? Ja Mu wierzę, ja Mu ufam i ja nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Ja nie będę Panu Bogu stawiał warunków. Jeżeli chcę, to chcę. Jeżeli nie chce, to nie chcę. Ale nigdy nie powiem, Panie Boże, Ty musisz. Tu stoimy przed bardzo ciekawym problemem w ogóle na terenie Pisma Świętego. Rozszerzmy naszą perspektywę. Bo zobaczcie, drodzy Państwo, że w myśl e, przymierza, które Bóg zawarł z Izraelitami, to kładnie nam się znowu tutaj deuteronomista, tylko z trochę innej strony, e, okazuje się, że przymierze, czyli umowa między Panem Bogiem a mną, narodem i tak dalej, to jest umowa taka, ja się zobowiązuję do tego, Pan Bóg się zobowiązuje do tego. Tak? I no, w którymś momencie jeden z psalmów mówi, no myśmy nie zapomnieli o tobie. A gdzie ty się znajdujesz? Dlaczego nas zabijają? Jak ow mają nas za owce przeznaczone na rzeź. I potem autor do tego psalmu dochodzi do wniosku, aha, to z powodu ciebie oni wszyscy nas prześladują. To znaczy, że jesteśmy po twojej stronie, a walka jest między tobą a tymi twoimi przeciwnikami. A ponieważ my jesteśmy po twojej stronie, dlatego otrzymujemy ciosy, Tak. To nie, że Ty nas e, wydałeś na, na e, jakieś tam właśnie e, no, pastwę naszych nieprzyjaciół. Nie, po prostu my jesteśmy po Twojej stronie, Panie Boże. No i zobaczcie, drodzy Państwo, że można by, wracając do tego, do tego przymierza, można by zadawać pytanie, co jest e, rzeczywistością. Znaczy są tacy ludzie, którzy zadają takie pytanie, zaraz pokażę gdzie, zadają pytanie, Panie Boże, no myśmy spełnili wszystko, co mogliśmy spełnić. To dlaczego Ty nam nie pomogłeś? Czyśmy tak zgrzeszyli, tak bardzo zgrzeszyli, że, że już nie wyruszasz z naszymi wojskami? To pytanie zadają sobie ludzie po II wojnie światowej, Izraelici po II wojnie światowej. Tak? To jest bardzo takie pytanie obłożone ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Czy naprawdę tak bardzo zgrzeszyliśmy, że Bóg z nami aż tak postąpił i dokonał naszej zagłady? Czy aż tak musieliśmy zgrzeszyć? Jak to jest? No i teologowie XX wieku Stają przed tym, żydowscy teologowie stają przed tym pytaniem, i to pytanie jest dla nas, dla, dla nich poniekąd i dla nas, tak, bo ich słuchamy, jest pytaniem trudnym do rozwiązania. Bardzo trudnym do rozwiązania. Więc w związku z tym zobaczcie, drodzy Państwo, że, że ten obraz, który pokazany jest w tej no w tej księdze, jest obrazem, który jest, przyjmuje jedną interpretację, ale w tekście Pisma Świętego są różne interpretacje, tak, są różne dotknięcia tego tematu. Tu jest jeden, jedno rozwiązanie. Rozwiązanie, które pokazuje nam właśnie Judyta, tak. My jesteśmy z Panem Bogiem, Panie Boże, w takim razie my mamy mądrość, my idziemy za tobą, my tobie wierzymy, my jesteśmy po twojej stronie, Tak. my tobie ufamy. No i, no i tak to Judyta wygrywa, Tak. tutaj z tymi głupcami, można by powiedzieć, tak? tymi, tymi ludźmi, którzy tak zostali pokazani, ludzie, którzy oddają się właśnie nie wiadomo czemu, tak? jakimś porządliwością, bo podkreślane jest bardzo w tej księdze uroda Judyty. To, że robiła wrażenie swoją urodą nie tylko na Holofernesie, ale na wszystkich jego żołnierzach. Tak? No i prawda... To świadczy także, znaczy nie to, że oni, yy, jak, jak zobaczyli to, prawda, podobała im się, tylko to, że oni jakby nie poszli za, nie zobaczyli jak bardzo są słabi. To było ich głupotą, tak? A Judyta wykorzystała tą głupotę. Wykorzystała w walce z, czy, może nie z, tylko o walce o wolność swojego Swojego narodu. Widzimy więc, że, że ten obraz człowieka nie wprost pokazany jest obrazem, w którym stawiamy pytanie o mądrość. Mądrość, która jest w Izraelu, której nie mają tamci, tamci ludzie, ich wrogowie. I ta mądrość polega na tym, żeby wiedzieć, jak żyć. Wiedzieć, jakim ja jestem człowiekiem. Wiedzieć, jeżeli tak można to powiedzieć, jakie jest moje miejsce w szeregu. Tak? To proszę wziąć cudzysłów, bo to jest współczesne sformułowanie. I y, Izraelici wiedzą i dlatego zwyciężają. Poganie nie wiedzą i dlatego przegrywają. I, drodzy Państwo, ten obraz tego człowieka jest jakoś powiązany z literaturą mądrościową Starego Testamentu. Gdybyśmy chcieli teraz, no nie mamy na to czasu, sił, środków, żeby, żeby zrobić taką analizę, ale myślę, że warto byłoby się przejść przez literaturę mądrościową właśnie Starego Testamentu i zobaczyć co to znaczy dla Izraelitów, że człowiek jest mądry? Czyli innymi słowy. Co to znaczy, że człowiek wie jak żyć? Bo to jest mądrość. Człowiek wie jak żyć. I te odpowiedzi, które są w, w tekście Pisma Świętego, w tych księgach jak Mądrość Sraha, Hiob, jak Księga Mądrości, Salomona, przysłowia, to, to są, jest pokazany obraz pewien człowieka, który jest mądrym człowiekiem. On wie, jak do Boga pójść. Przy czym ciekawą rzeczą jest, że autorowie niekoniecznie, autorów tych książek, które wymieniłem, niekoniecznie dają taki sam jakby klucz, taki sam schemat tego, żeby znaleźć tę mądrość. Wielu z nich pokazuje różne klucze. Ale ważne jest, że Judyta się wpisuje w tę, znaczy księga Judyty, wpisuje się w tę literaturę mądrościową, czyli w odpowiedź na pytanie, jak żyć, żeby żyć dobrze. I tu znowuż musimy się odwołać do tego czasu, o którym mówiłem, że nie wiem, jaki jest czas powstania, ale mniej więcej właśnie w tym czasie to na skutek pewnie tego, że właśnie Aleksander Wielki podbił cały świat i wprowadził język koinę, jeden język, którym wszyscy mogli się porozumieć na tamty, w tamtym obszarze. Okazało się, że nastąpiła w tamtym czasie, IV wiek, trzeci wiek, może piąty wiek, no gdzieś tu, nastąpiła taka pielgrzymka, czy może przemieszczanie się ludzi. Ale przemieszczali się nie tylko w celach turystycznych. Tak była w ten czas turystyka. Specjalnie, nie wiem, wszyscy jechali do Egiptu, żeby zobaczyć Sfinksa. Naprawdę tak jeździli. W tamtym czasie. Już. Bo to była atrakcja turystyczna. Chcieli pojechać na, e, do Aleksandrii, żeby zobaczyć tę ogromną lotarnię morską, prawda, która tam się znajdowała. I tak dalej, te siedem cudów świata. Prawda. To były naprawdę rzeczy, które ówczesny, bogaty e, człowiek mógł sobie pozwolić, żeby właśnie turystykę jakąś tam uprawiać. Ale była także, jeśli tak to można nazwać, turystyka w cudzysłowie, która polegała na tym, że ludzie właśnie jeździli po różnych miejscach, aby szukać mądrości. To trochę się wpisuje w istniejącą od tam V wieku chyba tak, filozofię grecką, tak? Tam też byli różni nauczyciele, którzy mówili, co, co trzeba, jak rozumieć świat, jak w tym świecie się znaleźć. No ale też to nie tylko kwestia grecka, to także kwestia właśnie y, y, y, tu bliskowschodnia. Y, potem, ale potem, potem, zupełnie potem, y, Flawiusz mówi, że Grecy, ci filozofowie greccy, y, uczyli się mądrości od Mojżesza. Tak sobie to wymyślił, tak? Ale pokazane jest to w tym momencie, że, że ta mądrość, czy to szukanie mądrości było jakimś... Y, jakąś modą, jakimś aktem powszechnym ówcześnie. Ludzie szukali odpowiedzi na pytanie, jaka jest, jak człowiek powinien żyć, żeby żyć dobrze, żeby przeżyć dobrze ten kawałek czasu. Zadajmy pytanie, drodzy Państwo, dlaczego oni to robili? No widać, mieli taką potrzebę. Potrzeba była warunkowana sytuacją, w której się znaleźli. A w jakiej sytuacji się znaleźli? No były to sytuacje wojen. Tak? Różnych wojen. I te wojny, o których mówimy, czy wspominamy je, to są wojny, które przetaczały się przez poszczególne kraje. I ludzie, którzy, no, których te wojny nie interesowały. Mówią, ale to, to jak w takim razie żyć w świecie, w którym tyle wojen, tyle trudu, tutaj zasięliśmy, to nam jedni zabrali, potem drudzy przyszli, chcieli od nas jedzenia, a my nie mamy, bo tam ci zabrali, no to nas zabili i tak dalej. No rozumiecie, człowiek poddany cierpieniu zadaje sobie pytanie teraz, to, to jak ja mam żyć? Jak ja mam żyć, żeby, żeby żyć dobrze? I tu, drodzy Państwo, stajemy wobec ciekawego skojarzenia. Znaczy, ja, ja stanąłem w tego skojarzenia, a wam chcę te skojarzenie jakby przedstawić, tak? Bo zobaczcie, gdybyśmy spojrzeli na literaturę żydowską, tego mniej więcej czasu, to okazuje się, że na pytanie o mądrość, oczywiście próbują odpowiedzieć księgi mądrościowe, no, no to zrozumiałe. Ale zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, na to samo pytanie próbują odpowiedzieć księgi apokaliptyczne. Apokalipsa bowiem, czy apokalipsy bowiem, ten cały, jak właśnie pytanie, co to jest, no ale przyjmijmy, że styl apokaliptyczny, służy do tego, żeby wyjaśnić sens świata, żeby wyjaśnić mechanizm świata. I żeby wyjaśniając mechanizm świata, Czyli na przykład to, że powiedzieć Bóg nad tym wszystkim czuwa. To jest wyjaśnienie mechanizmu świata. Ty, ty możesz zaufać Panu Bogu. Żeby taka odpowiedź wpływała na życie danego człowieka, żeby ten człowiek mógł w tym swoim życiu no, żyć dobrze, przeżyć jakoś dobrze ten czas. Żeby ten czas był dla niego czasem, w którym no, jakoś rozwinie się jak, jako człowiek. Tak? Jest więc taka teza, tutaj, którą gdzieś tam przeczytałem, a, a, a jakoś próbuję się z nią tutaj skonfrontować i, i Państwu to pokazać. Jest jakaś teza, która mówi nam, że ten midrasz o, o ten właśnie Księgi Judyty, próbując w tej zawierusze wojennej pokazać jak przejść trzymając się prawa, odpowiadając na pytanie, jak żyć, żeby żyć dobrze, jest jakoś podobny do mm, literatury apokaliptycznej. To jakoś jest bliskie apokalipsie, czy apokalipsom, bo tych apokalips jest sporo. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że jeżeli byśmy tak to przyjęli, że jeżeli ta hipoteza, którą ja tutaj y, próbuję Państwu pokazać, której wspólną podstawą, jakby założeniem jest, jest podobne odpowiadanie na podobne pytania Księgi Judyty, jak i Ksiąg Apokaliptycznych, ta hipoteza pokazuje nam, że można by w naszej interpretacji yy, używać yy, obrazu yy, czy obrazów zaczerpniętych z tej księgi Judyty używać apokaliptycznie. Nabuchodonozor to nie Nabuchodonozor. Holofernes to nie Holofernes. Judyta to nie Judyta. A kto? Wód od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Co to jest? Godzinki ku do świętszej Marii Panny. Tak, pamiętacie? Ale dlaczego można byłoby te godzinki tutaj odśpiewać ten, ten fragment, ten, ten yy, werset? Dlaczego można byłoby odśpiewać tutaj, czy jakby przywołać? No właśnie, bo zobaczcie, że, że w jakimś sensie Pokazuję to jako przykład, bo już muszę kończyć, a nie chciałbym to rozwijać za bardzo, bo to jest trochę taki śliski grunt, przyznam, ale zobaczcie, że jest uprawomocniona w jakiś sposób, czemu ona znaleźć podstawy do uprawomocnienia stwierdzenia tego, że holofernes to nie holofernes, nabuchodonozor to nie nabuchodonozor, że to są wszystko obrazy, że to są wszystko symbole rzeczywistości apokaliptycznych, rzeczywistości w czasie ostatecznym, rzeczywistości w jakiejś walce duchowej z mocami ciemności. Jeszcze raz powiem, to troszkę jest śliskie, to za daleko nie można tu iść, tak? Ale, ale zobaczcie Państwo, że i, y, intuicja Kościoła w jakimś momencie... Y, wyłapała ten moment. I nie tylko dlatego, że Judyta jest jedną z tych y, protoplastyń, tak to się mówi, rodzaj męski, od protopla, rodzaj żeński od protoplasta. Protoplastka? Hey. Y, Matki Bożej, tak? tak, to Mamy kilka takich y, figur y, żeńskich w y, Stałym Testamencie, które intuicja Kościoła pierwszych wieków odniosła do Najświętszej Marii Panny. tak? Czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta y, myśl, taka, taki rys apokaliptyczny, jeszcze raz podkreślę, polegający na podobieństwie pomiędzy pytaniami, które zadaje apokaliptyka i księga y, y, Judyty, że ten rys daje nam możliwość zastanowienia się, czy, czy pójścia drogą jakiegoś symbolicznego interpretowania tekstu Księgi Judyty. Co było do dowiedzenia? Znaczy to w, no w historii zostało już wykorzystane, tak? już Kościół to wykorzystał. Tak? Więc, jakby widzimy, że to jest możliwe. Tak? I to widzimy, że to się, to się dzieje. Tak? I myślę, teraz dotykamy jakby gdzieś źródeł tego właśnie, takiego, takiego właśnie, przepraszam, takiego właśnie e, myślenia. E, czyli podsumowując, bo już jak mówię, trzeba powoli kończyć. E, na dzisiaj kończyć, bo księgą Judyty postacią Judyty, bo trzeba jeszcze zatrzymać się nad Judytą jako kobietą. Tak? To jest, myślę, że bardzo ważna, e, e, bardzo ważny element tej księgi, to znaczy e, ta wojowniczka, która tu jest. No, to jest e, ktoś, to jest godzien zatrzymania się, więc pozwólcie, zrobimy to za miesiąc. E, ale podsumowując raz, zobaczcie, drodzy Państwo, że widzimy księgę która jest księgą yy, niosącą w sobie wielki potencjał yy, taki no właśnie budujący tak? tu naprawdę chodzi o to, żeby te, tych ludzi, którzy to przeżywają, żeby tak umocnić, no, tak podnieść na duchu słuchajcie, trzymajcie się prawa bożego, patrzcie, Judyta się trzymała, proszę bardzo z pełnymi konsekwencjami, których fragmenty państwu tutaj pokazałem. E, no. Dobrze. To już e, może na, z mojej strony to już na dzisiaj może koniec. Może są jakieś pytania? To ja wykorzystam tę wodę, bo jeszcze będę mógł wypić. Zadajcie państwo pytanie. Nie ma pytań. No straszne. <śmiech> Właśnie dlatego nie ruszałem tego tematu. No, <grywa> tak? Znaczy, bo, bo to jest tych niewiast w apokalipsach, różnych tych żydowskich apokalipsach jest sporo i można by pokazywać, to trzeba by po prostu zrobić jakiś wykład monograficzny na ten temat, można by pokazywać, jak ten obraz e, kobiety, która mocą, Chryst mocą Boga zwycięża e, chaos, tak? Można to pokazywać, ależ oczywiście, że tak. No tylko to, co Pan powiedział, jest jakby tylko jednym takim... I dlatego nie chcę tego dotykać, bo to jest zbyt e, szerokie. Ależ, oczywi ależ oczywiście, że tak, tak. To, to, jest, znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, no, yy, no, mogę tylko Was przepraszać. Nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego. To jest tak, że dotykamy tylko takich yy, punkcików, pomysłów teologicznych, w które warto się zagłębić. I to, co Pan tutaj właśnie jakby podbił jeszcze, wyciągnął, to, ależ oczywiście tak, oczywiście, że tak sprawy związane też z moralnością tu są bardzo też ciekawe w tej księdze sprawy związane z opatrznością Bożą są ciekawe w tej księdze no. słucham? a to mam nadzieję jeszcze powiem przy Judycie jako kobiecie to jeszcze do tego dojdziemy prawda? więc zobaczcie Państwo tego jest naprawdę sporo i ja mogę tylko Was przepraszać że no, no nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć to jest wstęp, którym po którym, jak usłyszycie, to mam nadzieję, powiecie, chcielibyśmy coś więcej. Chcielibyśmy coś więcej. I w ten czas, proszę Państwa, zwracamy z kierunek naszego wzroku ku organizatorom, żeby oni na 2058 rok przygotowali kolejny wykład monograficzny na ten temat. Dobrze, dobrze, dobrze. No tak... Tak to jest z tym Pismem Świętym, drodzy Państwo, i ciekawe, z kulturą, bo Pismo Święte jest w kulturze. I je, między jednym i drugim są takie powiązania, że człowiek staje i mówi, wow, nie, w ogóle nie myślałem o tym, tak? I warto to robić. No ale właśnie, trzeba by kolejne stulecie. Ale to ksiądz Waldebar można powiedzieć, specjalista od hermeneutyki. Dobrze, jakieś jeszcze? Bardzo zatem Państwu dziękuję. Pierwsze spotkanie w Nowym Roku, a więc wszystkiego dobrego w Nowym Roku. A my się dalej teraz pomódlmy, podziękujemy Panu Jezusowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.